Ministrowi. Po kilku dniach przyniosłem mu memoriał. Przeczytał go przy mnie i zapytał, czy przy słowach ustanowienie państwa polskiego nie byłoby dobrze dodać w związku dynastycznym z Rosją? Nie, odpowiedziałem. To niepotrzebne. Uważałem, że tylko pełny akt, bez żadnych zastrzeżeń, mógł mieć doniosłe znaczenie polityczne. Rozstaliśmy się jak najlepiej i memoriał poszedł do Piotrogrodu. Przyjechawszy wkrótce potem do Londynu, dowiedziałem się od hrabiego Beckendorfa, że memoriał przeszedł przez jego ręce do ministerstwa, że go czytał i że jego zdaniem zrobiłem krok bardzo poważny, tylko ma on pewne wątpliwości, czego w Piotrogrodzie należycie zrozumieją. Ja wątpliwości nie miałem. Byłem pewien, że wywoła on tam niezadowolenie. Nie łudziłem się, żebym odniósł bezpośredni skutek, ale uważałem oficjalne i otwarte postawienie sprawy za konieczne, żeby móc rozpocząć swobodną w niej dyskusję i żeby to nie wyglądało na intrygi poza plecami Rosji. Kopię memoriału zakomunikowałem rządom państw sprzymierzonych. W jakiś czas potem hrabia Benkendorf zaprosił mnie na rozmowę. Zakomunikował mi, iż ma wiadomości z Piotrogrodu, że moje postawienie sprawy polskiej wywołało w sferach rządowych niezadowolenie i że starają się je tam fałszywie komentować. Wobec tego dobrze byłoby, żebym pojechał do Piotrogrodu swego stanowiska bronić. Odpowiedziałem mu, że właśnie jedzie w tym celu hrabia Konstanty Plater. Miałem wrażenie, że ambasador otrzymał instrukcję namówienia mnie na powrót do Rosji i przewidywałem, że gdybym był pojechał, nierychło bym się wydostał z powrotem na zachód. Tu zaś już... Otwierała się najważniejsza w sprawie polskiej praca Rozdział 9 Na terenie międzynarodowym Propozycja wniesienia niepodległości Polski do programu wojny Stanowi w naszej akcji przejście do nowego okresu Mówię propozycja, bo nie można tego nazwać żądaniem Żądać można wtedy, kiedy się ma w swym ręku środki. Środki zmuszenia strony przeciwnej do spełnienia żądania. Polityka polska tych środków nie miała. Jedynym mogłaby być groźba, że przejdziemy na stronę Niemców. To byłaby wszakże groźba popełnienia z naszej strony samobójstwa. A to nawet w miłości, nie tylko w polityce. Nie skutkuje. Chcąc wtedy coś osiągnąć, mogliśmy tylko proponować i wskazywać, że to jest potrzebne, że leży w interesie państw sprzymierzonych. W danym razie postawienie jasno sprawy odbudowania państwa polskiego było istotnie potrzebne dla celów wojny. Mam też przekonanie, że w państwach zachodnich zaczynano sobie zdawać z tego sprawę. Jednakże rozumiano, że to mogłaby zrobić tylko Rosja, że sprzymierzeni nie tylko nie mogą tego zrobić bez niej, ale nawet nie mogą w tym względzie wywierać na nią nacisku w obawie, że to by ją mogło pchnąć w objęcia Niemiec. Myśmy sobie z tego położenia zdawali całkowicie sprawę i dlatego swą propozycję zwróciliśmy oficjalnie pod adresem Rosji, nie w nadziei, że będzie natychmiast przyjęta, ale żeby mieć rozwiązane ręce do dalszego działania. Nawiasem tu wtrącę, że przeciwnicy nasi w Polsce rozpisywali się wiele o uzależnieniu naszej polityki od Rosji. Otóż powiem, że większej trzeba niezależności od Rosji na to, żeby rządowi rosyjskiemu w oczy powiedzieć, iż trzeba uznać niepodległą Polskę, niż żeby krzyczeć o niepodległości i złożeczyć Moskalom pod okupacją niemiecką lub po gazetkach wydawanych w Szwajcarii. Podnoszę to, bo chcę wskazać, że jeżeli polityka nasza mogła się w ciągu wojny konsekwentnie planowo rozwinąć i doprowadzić do urzeczywistnienia naszych dążeń, to tylko dlatego, że była to polityka polska, niezależna w najmniejszej mierze od jakichkolwiek obcych wpływów. Zbieraliśmy owoce wielu lat pracy, myśli i wytężonej walki przeciw obcym wpływom, przeciw kierunkom politycznym, które z obcych natchnień czerpały siłę. Dzięki tej pracy i tej walce byliśmy jedynym w Polsce obozem, który w tej wielkiej, trudnej chwili dziejowej okazał się zdolny do stanięcia na własnych nogach, do pokierowania sprawą polską dla Polski, a nie dla obcych. Ta nasza walka przeciw obcym wpływom nie pochodziła z jakiegoś płytkiego szowinizmu czy z pierwotnej ksenofobii. Myśmy nie przeceniali wartości swego narodu. Przeciwnie. Walczyliśmy z wszelkimi w tym kierunku zachciankami. Chętnieśmy się uczyli od obcych i wieleśmy się nauczyli. Aleśmy mieli to głębokie przekonanie, że zmagać się z trudnymi, niespotykanymi nigdzie zagadnieniami naszego bytu i naszej narodowej sprawy mogą tylko samoistne mózgi polskie. Nie bojące się myśleć na własny rachunek, że uczciwie służyć sprawie polskiej mogą tylko niezależne polskie sumienia, nieujarzmione przez obcych na żadnej drodze. To też ze wszystkich polityk, jakie wchodziły w grę w tej całej wojnie, żadna nie była bardziej niezależna od naszej. Ani jednego kroku nie byliśmy zmuszeni w ciągu wojny zrobić Który by nie był podyktowany przez nasz rozum I nasze sumienie Krok, o którym mowa Wystąpienie z programem niepodległości Był owocem głębokiego namysłu Zdawaliśmy sobie sprawę z jego stron ujemnych Nie był on pożądany z punktu widzenia troski Wspólnej państwom zachodnim i wielu Rosjanom i nam samym o utrzymanie udziału Rosji w wojnie, o niedopuszczenie do pogodzenia się jej z Niemcami. Ale jedna troska nie może zasłaniać całości położenia. W położeniu zaś, jakie się wytworzyło po zajęciu Polski przez państwa centralne, ręka Rosji ciążąca nadal na sprawie polskiej i niedopuszczająca do jej wyniesienia na teren międzynarodowy, Przerzuciła tę sprawę w dziedzinę wyłącznego wpływu niemieckiego przez to, że paraliżowała w jej zakresie państwa sprzymierzone. Chcąc wyrwać sprawę polską z rąk niemieckich, trzeba ją było wyrwać z rosyjskich. Memoriał złożony rządowi rosyjskiemu na ręce Izwolskiego był początkiem naszej akcji ku umiędzynarodowieniu sprawy polskiej, która to akcja rozwijała się już dalej, bez przerwy. Ten nasz krok zamyka najtrudniejszy, najniewdzięczniejszy okres naszej polityki wojennej. Okres wszakże, który dla przyszłych losów sprawy polskiej miał może największe znaczenie. W tym pierwszym okresie poza Jedynym aktem pozytywnym wysunięciem programu Zjednoczenia Ziem Polskich w deklaracji Jerońskiego, rola nasza sprowadzała się prawie wyłącznie do utrzymania stanowiska solidarnego z Rosją, do czuwania nad tym, żeby tej solidarności nie zerwać, żeby niczym się nie przyczynić do pogodzenia Rosji z Niemcami. Nigdy nie będzie można ściśle powiedzieć – co ta ciężka i nieraz bardzo przykra praca dała? Od czego nas uchroniła? Jeżeli wszakże przyczyniła się ona do tego, że Rosja wytrwała w wojnie, że się z niej nie wycofała przez osobny pokój z państwami centralnymi, to uratowała Polskę. W okresie, który teraz się rozpoczyna, Sprawa Polska w pewnym sensie upraszcza się. Zajęcie całej Polski przez państwa centralne usunęło z porządku dziennego bardzo trudną, grożącą ciągłymi komplikacjami kwestie stosunków polsko-rosyjskich na gruncie polskim. Stosunek między nami a Rosją stał się praktycznie stosunkiem zewnętrznym, o wiele łatwiej dającym się uchronić od tarć niebezpiecznych. Sprawy aktualne między nami a rządem rosyjskim przestały właściwie istnieć. Przyszłość Polski, o ile nie miały o niej decydować Niemcy, stała się już właściwie zależną od państw zachodnich, a nie od Rosji, pomimo że formalnie Rosja ciągle sobie zastrzegała wyłączną o niej decyzję. Obawa porozumienia Rosji z Niemcami nie przestawała istnieć. Nawet wzrastała skutkiem tego, że żywioły w Rosji pracujące w tym kierunku nabrały śmiałości i coraz wyraźniej występowały, zwłaszcza z chwilą, gdy na czele rządu stanął Stürmer. Gdyby Niemcy mogły poświęcić Austrię, pokój ich z Rosją dawno byłby już doszedł do skutku. Tylko dla Niemiec opuszczenie Austrii nie byłoby zdradą sojusznika, jeno zrzeczeniem się protektoratu, stanowiącego podstawę do całej ich ekspansji kontynentalnej. Zrzeczenie się planu Berlin-Bagdad. Państwa zachodnie robiły coraz większe wysiłki, żeby Rosję ściślej ze sobą związać. Unikały wszystkiego, co by ją mogło zrazić i odepchnąć. Rozumiejąc, że tu o naszą przede wszystkim skórę chodzi, nie tylko staraliśmy się im tego zadania nie utrudniać, ale pomagać im przez zachowanie jak najpoprawniejszych z Rosją stosunków. Wielką zasługą była praca w tym kierunku ludzi, którzy pozostali w Rosji, w szczególności Zygmunta i Władysława Wielopolskich oraz Ignacego Szebeki. W tym wszakże nowym okresie Gdybyśmy się przyjrzeli bliżej położeniu w państwach zachodnich, zjawiła się nowa obawa o to, czy te właśnie państwa wytrzymają do końca, czy starczy im ducha, tego co Francuzi nazywają le moral, czy nie zawrą przedwczesnego pokoju, pozostawiając wojnę nierozegraną. Objawów budzących te obawy nie brakowało. Niebezpieczeństwo pochodziło głównie stąd, że Niemcy, zachwiane w swej wierze w wielkie zwycięstwo, zaczynają swą propagandę na rzecz pokoju. Dla nas, których tylko powalenie potęgi niemieckiej uratować mogło, taki koniec wojny byłby straszną klęską. Stąd stanęło przed nami nowe zadanie. Walka w państwach zachodnich z ideą nierozegranej wojny. Cóż by nam przyszło z tego, że gdyby sprzymierzeńcy, łącznie nawet z Rosją, przyznali nam najuroczyściej wszystko, czegośmy pragnęli, ale gdyby nie wygrali wojny? Gdyby Niemcy nie zostały pobite? Trzeba było przede wszystkim pracować dla zwycięstwa sprzymierzonych. Zarówno na to, żeby je mieć, jak żeby być jego uczestnikami. Najpierw, gdy warunki na to pozwoliły, tworzyliśmy Wojsko Polskie w Rosji. Niestety praca ta została zniszczona. Następnie zorganizowaliśmy Armię Polską we Francji. Ta wszakże miała znaczenie raczej formalne. Cóż mogły zaważyć na losach wojny dwie dywizje, które przed rozejmem zdołano zaledwie uformować, z których tylko jeden pułk zdążył być na froncie. Jeżeliśmy się coś mogli przyczynić do zwycięstwa, to naszą pracą polityczną. Poza tym, cośmy robili w Rosji w okresie, o którym mowa, tę pracę dla sprawy sprzymierzonych rozwinęliśmy zarówno w państwach zachodnich, jak w kraju pod okupacją. I to, cośmy robili, nie było bez znaczenia. Na zachodzie, zwłaszcza w Anglii, mało znano nie tylko Polskę, ale całą środkową Europę. Jest to smutną stroną rządów parlamentarnych, że do steru państwa przychodzą ciągle nowi ludzie. Ludzie, którzy nie poznali i nie przemyśleli najważniejszych zagadnień polityki, zwłaszcza zewnętrznej. Nie wiedzą często najelementarniejszych rzeczy z tej dziedziny. Ludzie odgrywający wybitną rolę i mający wielki wpływ na wypadki. Częstokroć nie zdawali sobie całkiem sprawy z pozycji Niemiec w Europie Środkowej i Wschodniej z istoty węzłów łączących Austro-Węgry z Niemcami. Nie doceniali wpływów niemieckich w Rosji i na Bałkanach. Stąd nie rozumieli, że po pierwszym okresie wojny, który te wpływy na ogromnej przestrzeni zacieśniał i skonsolidował, Wojna nierozegrana pozostawiłaby Niemców panami całej wschodniej połowy Europy i dałaby im możliwość przygotowania w krótkim czasie drugiej wojny, w której by już zwycięstwo na pewno do nich należało. Tu nam się przydała nasza znajomość terenu środkowo- i wschodnioeuropejskiego i nasze rozumienie polityki niemieckiej. Zużytkowaliśmy ją do energicznej propagandy prowadzonej nie w masach, ale wśród ludzi znaczących, mających wpływ na politykę państw zachodnich i na ich opinię publiczną, wśród członków rządów i parlamentów, wśród fachowych doradców rządów, wreszcie wśród kierowników prasy. Był to okres wytężonej pracy. Mam to przekonanie. Żeśmy się przyczynili do wyjaśnienia zagadnień politycznych tej wojny, do utrwalenia poglądu, że wojna zakończona bez decydującego zwycięstwa byłaby klęską, że tylko wielkie zwycięstwo sprzymierzonych mogło ocalić świat od panowania Niemiec. W kraju widoczne było, że Niemcy chcą zjednać sobie Polaków zaprząc ich do służby swej sprawie. Zdobyć dowody dla świata, że aspiracjom polskim odpowiada urządzenie Polski przez Niemcy. I nawet dostać obfity, w znacznej mierze niezużytkowany materiał ludzki królestwa do szeregów bijących się przeciw sprzymierzonym. Trzeba było te ich usiłowania Sparaliżować. Opinia kraju w swej ogromnej większości pozostała wroga Niemcom. Kierujące nią koło międzypartyjne w Warszawie wytrwale stawiało opór kusicielstwu. Było wszakże skrępowane ogromnie w swej działalności, gdy aktywiści, korzystający z poparcia okupantów, Prowadzili hałaśliwą agitację, operując fałszywymi doniesieniami ze źródeł niemieckich, starając się zahipnotyzować ogół, wmówić weń, że sprawa sprzymierzonych jest już nieodwołalnie przegrana. W takich warunkach ludzie słabi się chwieją. Trzeba im podtrzymania. Kierownicy koła międzypartyjnego musieli mieć naszą pomoc w postaci informacji z zachodu – Neutralizujących fałszywe wiadomości niemieckie Musieli mieć dowody dla swoich Że my sami wierzymy, że nie ustajemy w walce Że idziemy do zwycięstwa Komunikacja zaś była niesłychanie trudna I niebezpieczna Mieliśmy ją wszakże i to nawet dość często Przede wszystkim dzięki naszym rodakom z Poznańskiego Znaleźli się tam ludzie którzy z narażeniem życia jeździli wielokrotnie między Lozanną a Warszawą. Tu zapoznawali się z położeniem na zachodzie i z naszą pracą. Wysłuchiwali naszych poglądów na stan rzeczy i naszych wskazówek, jakieśmy chcieli krajowi przesłać. Tam zdawali sprawę z tego, co widzieli i słyszeli. Demaskowali kłamstwa niemieckie i swojej wiary innym udzielali. Była to wielka, niezapomniana zasługa takich ludzi jak mój stary przyjaciel Władysław Grabski z Kurcewa. Jak Zofia Sokolnicka, która przewoziła obszerną korespondencję w sposób najlepiej zabezpieczony od czujnego oka władz pruskich, bo wyuczając się jej dosłownie na pamięć. Ci nie mieli wahań, wiedzieli, że tu los Polaków rozstrzyga się ostatecznie, że dziś albo nigdy. Ówczesny prezes Koła Polskiego w Berlinie, Władysław Sejda, zaglądał też do Szwajcarii i naradzał się z nami nad taktyką Polaków w Reichstagu. Jeszcze to jeden dowód, jak czynny udział brało społeczeństwo zaboru pruskiego w polityce zjednoczenia Polski. Polityce, która oderwanie tych ziem od Niemiec za pierwszy cel sobie postawiła. Łatwo zrozumieć tę gorycz, jaką w nim musiała obudzić inna polityka, pretendująca do miana Polski, która się tych ziem zrzekła. Pamiętam... W owym czasie jeden z ziemian poznańskich, który przybył do Szwajcarii, opowiadał mi, że chodził u siebie po polu z miejscowym gospodarzem. Chłop z radością mu pokazywał szczerniałą nać kartoflaną. Triumfował, że ziemniaki przepadną. Gdy ziemianin się zdziwił, że on się z tego cieszy, chłop odpowiedział: Moje ziemniaki przepadną ale szwaby przegrają wojnę. Tę historię nieraz opowiadałem politykom angielskim, gdy ci, nauczeni przez Niemców i Żydów, twierdzili, że ludność poznańskiego jest przywiązana do Niemiec i nie chciałaby do Polski należeć. I była ona najlepszym argumentem, bo gospodarz cieszący się z nieurodzaju to zjawisko niepospolite. Poznańskie to nie była pierwsza, lepsza, bierna prowincja Kresowa, którą można tak lub inaczej rozporządzać. Zależnie od widoków politycznych. To była zdrowa, mocna część żywej Polski, najbardziej świadomy w swojej masie odłam narodu mający najmocniej rozwiniętą wolę zbiorową i najzdolniejszy do wcielania zamierzeń w czyny. Ten odłam narodu nie pozwalał, żeby inni decydowali, czy chcą go widzieć w Polsce. On sam o swej przeszłości postanawiał i sam ją tworzył. On nie tylko chciał być w państwie polskim, ale miał coś w tym państwie do powiedzenia. I dlatego, że miał coś do powiedzenia, niechętnie był widziany przez zwyrodniały gatunek Polaków. W dążeniu naszym do wyrwania tej ziemi z rąk niemieckich myśmy byli nie tylko przedstawicielami szerokiej myśli polskiej, jedynej, jaka miała prawo polską się nazywać, ale i wykonawcami mocnej woli żywego na tej ziemi narodu polskiego. Jednocześnie z pracą dla zwycięstwa, dla sprawy sprzymierzeńców, w kraju i za granicą zabraliśmy się do budowania Polski w umysłach tych ludzi, w państwach sprzymierzonych, których zajmowały sprawy pokoju po wojnie i do których należało ten pokój przygotować. Trzeba zważyć, że sprawa polska przed wojną w Europie nie istniała, że nikt prawie się Polską nie interesował, że propagandy polskiej żadnej nie było. Jeszcze to jedno wielkie przewinienie szkoły krakowskiej, że ogłosiła ona za rzecz nierozumną i niebezpieczną wszelką pracę dla Polski poza granicami państw, do których ziemie polskie należały. Udało się jej wmówić w szerokie koła naszego ogółu, że od Europy niczego nie mamy się spodziewać i niczego w niej szukać nie mamy. Skutek jej nauk był taki, że od pięćdziesięciu lat zniknęliśmy w Europie. Byli już tacy, co nas uważali za naród umarły. A tymczasem Niemcy i Rosja swoją umiejętnie zorganizowaną propagandą urabiały o nas pojęcie takie, jakie im było dogodne. Specjaliści naukowi Zajmujący się nami, jak Leger we Francji, spadkobierca Mickiewicza na katedrze w Collège de France, jak Morville w Anglii, obniżali pojęcie o nas, gorliwie psuli nam reputację. Dopiero w ostatnim przed wojną kilkunastoleciu zaczęto się na nowo nieco interesować nami, jako czynnikiem przeciwniemieckim, dzięki walce prowadzonej przez Polaków w zaborze pruskim. Postawie naszego koła w rosyjskiej dumie. Wreszcie dzięki neoslawizmowi. Korzystaliśmy z tego na kilka już lat przed wojną, żeby prawdę o Polsce szerzyć i nowe pojęcie o niej urabiać. Tak wszakże byliśmy ubodzy w środki, żeśmy wiele zrobić nie mogli. Normalna historia i wielkich, i małych nawet kwestii w polityce międzynarodowej jest taka że rozstrzygnięcie ich poprzedzają długie okresy przygotowawcze, okresy propagandy i dyskusji. Od postawienia kwestii na porządku dziennym do jej ostatecznego rozstrzygnięcia zwykle wiele lat upływa. Powtarzałem to nieraz w mych dyskusjach na Zachodzie, że głowa ludzka jest jak butelka wina. Długo się musi nowe wino w niej odstać, żeby było możliwe do picia. Otóż myśmy musieli postawić i od razu prawie osiągnąć ostateczne rozstrzygnięcie największej kwestii w Europie. Kwestii od lat pięćdziesięciu zdjętej z porządku dziennego, zapomnianej, nieznanej, nierozumianej, mającej na swej drodze mnóstwo potwornych fałszów które przez te pięćdziesiąt lat o Polsce szerzono. Widzieliśmy, że jeżeli chcemy wygrać, musimy szybko wykonać olbrzymią pracę. Nie można było iść utartymi w tych rzeczach drogami, tworzyć obfitej literatury o Polsce, organizować towarzystw przyjaciół Polski i tym podobnych. Nie było na to ani środków, ani czasu. Zresztą, kto by tam z ludzi czynnych, żyjących w ogniu wojny, dzieła o Polsce czytał. Robiono trochę tej normalnej propagandy i miało to niezawodnie swoje znaczenie, ale żeby dojść do celu, trzeba było pracować w tempie żywszym, metodą skróconą. Polegała ona na tym, żeśmy szukali ludzi większych i mniejszych, którzy mieli wpływ jakikolwiek, Bezpośredni czy pośredni, na przygotowanie warunków przyszłego pokoju. I z każdym z osobna przeprowadzało się obszerną dyskusję o kwestii polskiej w tej wojnie. Dyskusję rozpoczynaną często od najelementarniejszych o Polsce wiadomości. Mój Boże, cośmy się nagadali. Nie chciałbym już drugi raz w życiu takiej roboty robić. I prawdopodobnie bym już nie umiał, bo trzeba było wyjątkowego napięcia nerwów. W poczuciu, że chwili do stracenia nie ma, ażeby się na parę lat zamienić w niemilknący gramofon. Ja tę robotę prowadziłem głównie w Anglii, z początku sam, później przy niezmiernie cennym współpracownictwie Stanisława Kozickiego, mego długoletniego towarzysza pracy. Jednego z tych niewielu, którzy poważnie studiowali położenie międzynarodowe i gruntownie naszą politykę rozumieli – sami będąc jej współtwórcami. Anglia w owym okresie była gruntem najważniejszym. Losy wojny zależały przede wszystkim od większego lub mniejszego wysiłku Anglii. Francja bowiem wydobyła z siebie wszystko, co mogła. Należało też oczekiwać, że Anglia zagra pierwsze skrzypce przy zawieraniu pokoju. I stąd należało się obawiać Największych przeszkód w sprawie polskiej. Tu najmniej znano Polskę. Tu najwięcej było nagromadzonych względem niej uprzedzeń. Tu półtora wiekowy związek z Prusami najbardziej nieprzyjazny dla nas grunt przygotował. Tu wreszcie najsilniejsze były wrogie nam wpływy, zamaskowane niemieckie i nie bardzo maskujące się żydowskie a zarazem tu był grunt najwdzięczniejszy do pracy. Od szeregu lat wzrost potęgi politycznej i gospodarczej Niemiec zmuszał myślących Anglików do przerabiania swych pojęć o ojczyźnie ich dawnego alianta Fryderyka Wielkiego. Nie wystarczyło zacząć inaczej myśleć o Niemcach. Trzeba było zrewidować swe poglądy na cały szereg kwestii związanych z pozycją i polityką Niemiec. Jedną z nich przecie, a może najważniejszą, była kwestia polska. Jeżeli też spotkałem się z wielką nieznajomością rzeczy, z fałszywymi pojęciami, z mnóstwem uprzedzeń, to nie mogłem się skarżyć na brak zainteresowania, a co najważniejsze, na brak chęci przekonania się. I to nie tylko w świecie politycznym i dziennikarskim, wybitni uczeni, głośni pisarze, ruchliwi działacze na polu gospodarczym i finansowym znajdowali czas na długie rozmowy o Polsce, o Rosji, o środkowej Europie, o tej części świata najmniej znanej Anglikom z całej kuli ziemskiej. Ogromne rzeczy można było zrobić w Anglii, gdyby się miało do tej pracy więcej ludzi, znających ją samą i rozumiejących dobrze sprawę polską. Do szerokiej akcji, którąśmy rozpoczęli w państwach sprzymierzonych, mieliśmy na miejscu niesłychanie skromne siły. Jak już powiedziałem, w Anglii pracowałem sam. A później z przyjacielem moim, Kozickim. W Paryżu zrazu został Konstanty Plater, z którym opuściłem Rosję. Następnie zaś przeniósł się tam ze Szwajcarii Erasm Pilc, Działacz wytrawny, ale innej szkoły. W wielu też punktach poważnieśmy się różnili, choć staraliśmy się tych różnic nie uwydatniać na zewnątrz. Wkrótce też osiadł tam ordynat Maurycy Zamojski. W Rzymie znakomicie prowadził propagandę przybywający tam już kilka lat przed wojną Maciej Loret. Później przyjechał tam z Rosji Konstanty Skirmund. Pośród Polaków przebywających już przed wojną w krajach zachodnich, znaleźliśmy kilku uczciwych i dzielnych współpracowników, na ogół wszakże więcej nam przeszkadzali niż pomagali. Byli między nimi ludzie, którzy wzięli na siebie rolę agentów aktywizmu i bądź prowadzili hałaśliwą przeciw nam agitację, bądź intrygowali, wiążąc się nieraz z tymi kołami francuskimi, a zwłaszcza angielskimi, które były najgorzej dla sprawy polskiej usposobione. Niemniej kłopotu sprawili nam rozmaici urodzeni kandydaci na dyplomatów, którzy dlatego, że od dawna siedzieli w Paryżu, że mieli sporo stosunków towarzyskich, zawartych w salonach lub w klubach przy zielonym stoliku, uważali, że są przeznaczeni do reprezentowania Polski, o której sprawach nie mieli pojęcia. Obrażeni, że się ich nie zużytkowuje, starali się zatruwać powietrze niedorzecznymi plotkami. Z tym większym uznaniem wspominam tych, którzy nam okazali gorliwą i umiejętną pomoc. Od całej zaś Polski należy się wielka wdzięczność pannie Laurence Alma Tadema, która nie będąc Polką Cały swój czas, energię, swe szerokie stosunki w Anglii, swą wysoką inteligencję i nawet swe materialne środki oddała podczas wojny sprawie polskiej, służąc jej gorliwiej niż ktokolwiek z Polaków i znosząc nawet napaści ze strony kolonii aktywistycznej w Londynie. Dla zilustrowania trudności, z którymi trzeba było walczyć, Wystarczy jeden epizod z owego okresu. W lutym, o ile sobie przypominam, roku 1916, w chwili, kiedy praca na gruncie angielskim zaczęła się pomyślnie rozwijać, a stosunek ze sferami kierowniczymi polityki angielskiej zaczął się przyjaźnie układać, uczułem naraz foreign office chłód dla mnie. Przejście na ton suchy i formalny. Nie rozumiałem, skąd to pochodzi. Przypuszczałem jakąś intrygę i do czasu jej wykrycia stosunki swoje z kołami urzędowymi zredukowałem. W kilka tygodni potem, bawiąc na kontynencie, otrzymałem od jednego z życzliwych mi ludzi kopię dwóch poufnych raportów angielskich, które odpowiedni departament Foreign Office rozesłał rządom państw sprzymierzonych. Poświęcone były mojej polityce, i dowodziły, że staram się nawiązać stosunki z rządem austriackim. Tak, z rządem austriackim. Rzecz z tymi raportami tak się miała. Przyjechał z Wiednia do Szwajcarii książę Witold Czartoryski, z którym mieliśmy poufną naradę w ścisłym gronie. O tej naradzie ukazał się telegram w krakowskiej nowej reformie wymieniający osoby biorące w niej udział. Była w nim fałszywa jestem przekonany, zmyślona z zamiarem wiadomość, iż między uczestnikami narady znajdował się pan Władysław Skrzyński, przebywający w Szwajcarii urzędnik Austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Korespondentem nowej reformy był jeden z aktywistów siedzących w Szwajcarii. Raporty, o których mowa, były oparte na tym telegramie. Referentem prasy polskiej w londyńskim Foreign Office był naówczas Żyd z Galicji, wychowaniec Oxfordu nazwiskiem Bernstein, który w Anglii nazywał się Louis Namier. Pozostawał on w bliskich stosunkach z naszymi aktywistami w Londynie i o polityce polskiej musiał mieć wcale dokładne informacje. Musiał dobrze wiedzieć, kto jestem i jaka jest moja polityka. Jeżeli napisał fałszywy raport, to z całą świadomością popełnionego fałszu. Zrobił on w swoich dwóch raportach księcia Witolda Czartoryskiego nieomal wysłannikiem rządu austriackiego. I z naszej narady, odbytej rzekomo w obecności austriackiego urzędnika, zrobił fantastyczną historię o tym, jak ja, zawiedziony na Rosji wobec jej pobicia przez państwa centralne, staram się dostać właski rządu austriackiego. Cała rzecz była najwidoczniej ukartowana w jakimś gronie w celu poderwania zaufania do mnie rządów państw sprzymierzonych. Raporty przyjęte w Londynie były zakomunikowane innym rządom sprzymierzonym. Dzięki temu udało mi się we Francji ich kopię dostać. Teraz zrozumiałem zmianę tonu względem mnie w urzędowych kołach angielskich. Był wtedy stałym wiceministrem spraw zagranicznych Sir Arthur Nicholson, którego znałem osobiście jeszcze z czasów, gdy był ambasadorem w Petersburgu. Po powrocie do Londynu udałem się natychmiast do niego. Będąc w Petersburgu, rzekłem – miał pan możność obserwować moją działalność polityczną. Swojego czasu zrobił mi pan przyjemność, pisząc do mnie, że przeczytał pan moją książkę o kwestii polskiej. Niech mi pan powie, czy ja wyglądam na człowieka, który może poszukiwać zbliżenia z Austrią? — Któż taki nonsens powiedział? — zapytał Sir Arthur. Ten nonsens znajduje się w dwóch raportach Foreign Office, rozesłanych rządom państw sprzymierzonych. — To niemożliwe. — Ja te raporty czytałem. — Nie należy do, do mego departamentu, więc mogę nie wiedzieć. — Ale ja tę rzecz natychmiast sprawdzę i wyjaśnię. Nazajutrz dostałem list od Sir Artura, stwierdzający, że raporty istnieją rzeczywiście. I że wyjaśnił on Grejowi ich fałszywość i wyrażający żal, że coś podobnego się stało. Rzecz została naprawiona. Stosunki moje z Foreign Office stały się jeszcze lepsze niż przedtem. Okazywano mi wielką uprzejmość, zaproponowano przejażdżkę na front angielski nad Somę, Zrobiono mnie doktorem honorowym w Cambridge. Nie mogłem wszakże osiągnąć, żeby owego Żydka, autora fantastycznych raportów, usunięto za rozmyślne fałsze z zajęcia Foreign Office. Poufnie mi powiedziano, iż ma on takie plecy, że usunąć go nie można. Tylko raporty z prasy polskiej przeszły potem w inne, uczciwe ręce. Dziwne były na zachodzie stosunki. Ten mały Żydek galicyjski mógł odegrać w sprawie polskiej wcale doniosłą rolę. Podczas konferencji pokojowej był on informatorem polskim Filipa Kara, jednego z głównych smutnej pamięci doradców Lloyd Georgia. W ogóle nasi rodacy wyznania Mojżeszowego starali się nam rzucać kamienie pod nogi na rozmaitych terenach i na rozmaite sposoby. Między innymi pan Szymon Askenazy wydał w Szwajcarii broszurę po polsku, którą jego przyjaciele, aktywiści londyńscy, wydrukowali po angielsku, a w której starał się podkopać mój kredyt intelektualny, jak jego przyjaciel namier starał się podkopać moralny i polityczny. Jeden z jego angielskich przyjaciół zwrócił się do mnie. Dano mi tu broszurę profesora Askenazygo. Czytał pan, co panu napisał? Ładnie panu pańscy rodacy pomagają. Pokazywano mi to, odrzekłem. Napisał, że jestem głupcem. Ale ja temu nie uwierzyłem. Niczemu nie wierzę, co Żydzi piszą. Najgorzej, że te rzeczy szły na rachunek walk wewnętrznych między Polakami i podtrzymywały na zachodzie starą teorię, że Polacy tylko się z sobą kłócą, że kłótniami zgubili swoje państwo, i że kłótnie uniemożliwiają jego odbudowanie. Robiłem wszelkie możliwe wysiłki, żeby tę teorię obalić. Dlatego w rozmowach z przedstawicielami rządów państw sprzymierzonych i w ogóle z cudzoziemcami pobłażliwie traktowałem wszystko, co Polacy robili podczas wojny. Starałem się wytłumaczyć i Legiony, i Radę Stanu, i tym bardziej Radę Regencyjną. Tłumaczyłem jedne rzeczy, koniecznościami położenia, inne psychologią zrodzoną z prześladowania i ucisku, inne wreszcie brakiem doświadczenia politycznego. Starałem się wykazać, że sprzeczność w działaniach politycznych Polaków jest o wiele mniejsza niż się to wydaje, że w gruncie rzeczy wszyscy dążą do jednego. Często mnie zapytywano, oficjalnie lub prywatnie, o moją opinię o ludziach w Polsce, stojących po stronie przeciwnej. Zawsze starałem się dać możliwie najlepszą, wskazując przynajmniej na ich dobre intencje i na trudne położenie, w jakim się znajdują. Gdy ich napadano, broniłem ich. Ma się rozumieć, nie chodziło mi o ich osobistą reputację, jeno o reputację Polski. Czasami nie próbowałem bronić, bo to było niemożliwe. I nie miało celu, jak w roku 1917, kiedy od przedstawicieli państw sprzymierzonych w Rosji zaczęły przychodzić aż nadto dokładne raporty o działaniach pana Aleksandra Lednickiego, których autorowie sami jego polskość w wątpliwość podawali. Robiłem wszystko, co było można, żeby zgłuszyć odgłosy walki wewnętrznej pomiędzy Polakami. Sam osobiście, będąc człowiekiem bojowym, całe życie od chwili rozpoczęcia naszej akcji na Zachodzie, ani słowa polemiki z Polakami nie napisałem. Ani jednego artykułu. Z wyjątkiem artykułów w prasie obcej o sprawie polskiej. Wszelkie napaści na moją osobę puszczałem mimo uszu. Wydawało mi się to wszystko takie drobne, takie marne wobec wielkiej sprawy. Którą mieliśmy na swoją odpowiedzialność Wydawało mi się to wszystko Takie drobne Takie marne Wobec wielkiej sprawy Którą mieliśmy na swej odpowiedzialności O tym co będzie po wojnie Po odbudowaniu Polski Jaka będzie jej konstytucja Kto nią będzie rządził Nie było czasu myśleć Teraz chodziło o to żeby Polska była, żeby miała należyte granice i pomyślne położenie zewnętrzne. Próbowałem też, o ile nadarzała się do tego sposobność, znaleźć jakiś wspólny grunt z naszymi przeciwnikami. Dojść do tego, żeby nas zrozumieli, żeby wiedzieli do czego dążymy byśmy przynajmniej we wzajemnym traktowaniu siebie składali przed obcymi dowody, iż jesteśmy synami jednej ziemi, że przy różnicach poglądów jedna sprawa nas łączy. Przy poznaniu się z przedstawicielem aktywistów w Londynie powiedziałem mu z góry, że idąc innymi niż on drogami, nie będę jednak osobiście przeciw niemu występował. Nie będę starał się go w Anglii dyskredytować, uważając że taka walka między Polakami na obcym gruncie może sprawie polskiej tylko zaszkodzić. Naturalnie dodałem, że oczekuję od niego tego samego. Niestety rychło się przekonałem, że mu nie trafiało do przekonania to, co powiedział, że uważał za właściwsze kierować przeciw mnie napaści w pisemkach i intrygi za plecami. Innemu spotkanemu w Szwajcarii, choć z przeszłości mało miałem powodów do zbliżenia z nim, wyłożyłem szczerze, do czego dążymy. On się nadął, owinął się togą nieskalanego patriotyzmu i wygłosił: Ja panu nie wierzę. Trzeba było doprawdy świętej cierpliwości, żeby choć rozmawiać z takimi dorosłymi smarkaczami. Był to jeden z produktów owej tak zwanej Warszawki sprzed czasów wojny japońskiej i kryzysu rosyjskiego. Owej niby intelektualnej sfery, która odcięta od szerszego życia w cieniu policyjnego dozoru i cenzury rosyjskiej nie dojrzewała. Wydawała dzieci pozujące nauczonych. Statystów. Wielkich obywateli. I tym podobnych. On widział siebie w lustrze w tej godnej pozie. Ja panu nie wierzę. On wierzył prusakom. Później musiał po wagonach łapać odwracających się do niego plecami dyplomatów niemieckich, gdy jechali do Brześcia Litewskiego, robić pokój z pozostawieniem za drzwiami polskich sojuszników. Rozdział 10. Kwestia Polska i przebudowa środkowej Europy. Akcja w sprawie polskiej, którąśmy rozpoczęli od końca roku 1915 w państwach zachodnich, miała trzy zadania. Po pierwsze, dowieść potrzeby odbudowania państwa polskiego jako państwa niezależnego od sąsiadów politycznie i gospodarczo, państwa silnego, mającego samodzielne stanowisko w Europie. Po drugie, zdobyć dla tego państwa granice, które by objęły cały obszar narodowy Polski i przy których ta niezależność i ta siła byłaby możliwa. Po trzecie, osiągnąć taką przebudowę Europy Środkowej, żeby Polska była możliwie najmniej zagrożona na zewnątrz, żeby zbytnie niebezpieczeństwa zewnętrzne nie przeszkodziły jej konsolidacji wewnętrznej i jej pomyślnemu rozwojowi. Ponieważ własnymi siłami nie byliśmy zdolni zdobyć niepodległości, więc mogliśmy ją mieć tylko przy czyjejś potężnej pomocy. Ponieważ zaś nie mieliśmy takich sił, a żeby tę pomoc pozyskać zarównej wartości usługę pomagającemu, więc była ona możliwa o tyle tylko, o ile istnienie państwa polskiego okaże się potrzebne dla kogoś, kto będzie zdolny Polskę odbudować. Łatwo było zrozumieć, że istnienia niepodległej, silnej Polski nie uzna za potrzebne żadne z państw, które Polskę rozebrały i były ziem polskich posiadaczami. Bo aczkolwiek w położeniu, w jakim się znajdowało jedno z nich, Rosja, na długo już przed wojną, odbudowanie silnej Polski byłoby dla niego właściwie korzystne, bo uniezależniając Rosję od Niemiec podniosłoby jej położenie mocarstwowe i umożliwiłoby jej spełnianie szeregu pierwszorzędnych zadań państwowych. To trudno wymagać od rządu jakiegokolwiek państwa, żeby łatwo taką rzecz uznał. To też główną wartością naszej polityki idącej z Rosją było, że dawała nam ona związek z jej sojusznikami. Otwierała drogę do Francji, Anglii i Włoch. Do państw, które mogły mieć interes w odbudowaniu silnej Polski. Ten interes mogły uznać i zrobić go artykułem swej polityki. Tymczasem ci Polacy, którzy się związali z państwami centralnymi, o ile by dążyli do istotnie niepodległej Polski, z góry byli skazani na znalezienie się w impasie, zdani na łaskę i niełaskę dwóch mocarstw rozbiorczych, w których najwyraźniejszym interesie było niedopuszczenie za żadną cenę do powstania Polski istotnie samoistnej, od nich niezależnej. To przecież jest proste. Równie prostą rzeczą jest, że w położeniu międzynarodowym, jakie się wytworzyło przy końcu XIX i na początku XX stulecia, przy zagrażającym już nie tylko Europie, ale całemu światu rozroście zaborczej potęgi niemieckiej, w wojnie, w której głównym celem koalicji mocarstw było powstrzymanie tego rozrostu, zredukowanie tej potęgi. Powstanie państwa polskiego o tyle mogło być dla tych mocarstw pożądane, o ile Polska uwydatniała się jako czynnik przeciwniemiecki, mogący się poważnie przyczynić do przywrócenia zniszczonej przez rozrost potęgi niemieckiej równowagi sił w środkowej i wschodniej Europie. Dlatego to, żeby dowieść potrzeby odbudowania silnej Polski, trzeba było dowieść, że naród polski w swych dążeniach jest niezależny od Niemiec, że się im przeciwstawia, że chce stworzyć państwo, które nie będzie się znajdowało w orbicie niemieckiej, ale będzie tworzyło tamę przeciw postępom Niemczyzny. To była pierwsza litera alfabetu polityki polskiej podczas wojny. Cóż, kiedy znaleźli się ludzie w Polsce, którzy znali abecadło, ale nie polityczne, zaczęli od Austrii i od aktywizmu. Ile to trzeba było zużyć energii, żeby przy ich istnieniu i gorliwym manifestowaniu się dowieść jednak, że Polska jest i będzie narodem niezależnym od Niemiec, zdolnym do przeciwstawienia się ich potędze. Na tym właśnie założeniu oparła się cała konstrukcja programu odbudowania Polski. Istnienie Polski zahamuje rozrost potęgi niemieckiej w Europie Środkowej, co uniemożliwi posuwanie się jej w kierunku Bałkanów i Azji Mniejszej. Z drugiej zaś strony odetnie od wpływów niemieckich Rosję i innych właściwie ważkich argumentów poza prawami każdego narodu do niezawisłego bytu nie było. Oparcie programu niepodległości na tej podstawie dawało jedyny właściwie punkt wyjścia żądania dla Polski takich granic, które by jej istotną niezależność od Niemiec mogły zapewnić. Przede wszystkim zaś dostęp do Bałtyku. Tylko ludzie ciemni, nie Europy przedwojennej, nie umiejący się poważnie zastanawiać. Mogli myśleć, że sprawa odzyskania Pomorza dla naszego państwa była prosta i łatwa. Tylko ludzie, nie rozumiejący języka politycznego, mogli w wilsonowskich słowach wolny dostęp do morza wyczytać przyznanie nam ziemi leżącej nad Bałtykiem. Ten wyraz wolny oznaczał właśnie zagwarantowanie dostępu do morza przez cudze terytorium. Nie tylko politycy, ale i ludzie nauki, geografowie, statystycy na zachodzie tak się już zrośli byli z pojęciem, iż brzeg Bałtyku aż poza ujście Niemna jest niemiecki i tylko niemiecki być może. Że kiedy im zacząłem mówić o naszych żądaniach terytorialnych na brzegu bałtyckim, przecierali oczy i patrzyli na mnie jak na człowieka półprzytomnego. I to trwało przez blisko trzy lata. Ludzie niełatwo pozbywają się zakorzenionych pojęć. Jeszcze wiosną roku 1918 dyplomata francuski na wysokim stanowisku, wiele zajmujący się kwestią polską, powiedział mi – ależ, panie, toż to byłby cud, gdyby się to stało, co pan mówi, gdyby terytorium waszego państwa dosięgło Bałtyku. Może to byłby i cud – Odrzekłem, ale ten cud musi się stać, jeżeli i my, i wy mamy istnieć jako niezawisłe narody. Kiedyż mają się dziać cuda, jeśli nie po najstraszniejszej wojnie, jaką świat widział? Po wojnie, w której zwycięstwo będzie okupione tak ciężkimi ofiarami? Jeżeliśmy ten skrawek brzegu bałtyckiego dostali, to tylko dzięki temu, że ta wojna trwała tak długo, że mieliśmy czas odpowiednie czynniki w tej sprawie przekonać, a przede wszystkim rozpowszechnić ścisłe wiadomości o istotnym stanie rzeczy na Pomorzu. Tę pracę prowadziło właściwie kilku ludzi. Inni byli do niej nieprzygotowani albo nie mieli odwagi wystawiać się na posądzenie o fantazjowanie w polityce. Przecież dla wielu naszych rodaków najważniejszą rzeczą w polityce było robić wrażenie rozważnych i ostrożnych. Jakże tu proponować rzecz, która budzi nie tylko zdziwienie, ale nawet drwiny. To też tylko ludzie naszego obozu, którzy od dwóch dziesiątków lat konkretnie widzieli przyszłe państwo polskie którzy głęboko przemyśleli warunki jego niezawisłości i gruntownie znali obszar narodowy Polski w każdej jego części, mieli dostateczną odwagę i upór, żeby tę walkę o Bałtyk prowadzić na każdym kroku, niczym się nie zrażając. Pierwszorzędne znaczenie w tej walce o Bałtyk jak w ogóle o wszystkie ziemie zaboru pruskiego miała obszerna, gruntowna praca Mariana Sejdy o zaborze pruskim, której ukazanie się poprzedziły dwie należące do niej znakomicie wydane mapy statystyczne ludności polskiej w zaborze pruskim i dzieci szkolnych w tejże dzielnicy. Mapy te opracowano na podstawie urzędowego materiału pruskiego wydane po francusku i angielsku, były najlepszym argumentem w dyskusji. Dla wszystkich były one rewelacją i wszędzie robiły wielkie wrażenie. Foreign Office wziął ode mnie pozwolenie na skopiowanie ich na kartkach pocztowych w celach propagandy. Zagadnienie granic Polski to straszne zagadnienie. Przez długi czas jeszcze będzie zmorą naszej myśli politycznej. Źródła najtrudniejszych jego stron tkwią głęboko w wiekach średnich.